Dzieje apostolskie, rozdział dwudziesty trzeci A Paweł spojrzawszy na radę rzekł Mężowie bracia, ja z czystym sumieniem służyłem Bogu aż do dnia dzisiejszego Ale Ananiasz, najwyższy kapłan, rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz Wtedy rzekł Paweł do niego Uderzy cię Bóg, ściano pobielana Ty siedzisz, aby mię sądzić według zakonu, a rozkazujesz mię bić przeciwko zakonowi? A ci, którzy tam stali, rzekli, najwyższemu kapłanowi Bożemu złożeczysz. I rzekł Paweł, nie wiedziałem, bracia, że to najwyższy kapłan, bo napisano, przełożonemu ludu Twego złożeczyć nie będziesz. A poznawszy Paweł, że jedna część jest saduceuszów, a druga faryzeuszów, zawołał w radzie. Mężowie bracia, mi jest faryzeusz, syn faryzeusza, o nadzieję i o powstanie umarłych jestem sądzony. A gdy to powiedział, wszczął się spór między faryzeuszami i saduceuszami i rozdwoiło się zgromadzenie. Albowiem saduceusze mówią, że nie ma zmartwychwstania, ani anioła, ani ducha, a faryzeusze wyznają jedno i drugie. Wszczął się tedy krzyk wielki i powstawszy uczeni w piśmie ze strony faryzeuszów, wspierali się mówiąc, nic złego nie znajdujemy w tym człowieku. Jeśli mu duch albo anioł co mówi, nie walczmy przeciwko Bogu. A gdy się spór zwiększył, obawiając się dowódca, aby Pawła między sobą nie rozszarpali, kazał wojsku zejść na dół i wydrzeć go z pośrodka ich i zaprowadzić do twierdzy. A następnej nocy stanął przy nim Pan i rzekł Miej odwagę, Pawle, jak bowiem świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak masz świadczyć i w Rzymie. A gdy dzień nastał, zszedłszy się niektórzy z Żydów, związali się przysięgą, Mówiąc, że ani jeść, ani pić nie będą, póki Pawła nie zabiją. A było ich, którzy to przysiężenie powzięli, więcej niż czterdziestu. Ci, przyszedłszy do przedniejszych kapłanów i do starszych, rzekli Związaliśmy się przysięgą, że niczego nie skosztujemy, póki nie zabijemy Pawła. Przetoż wy teraz, łącznie z radą, zawiadomcie dowódcę, aby go jutro przyprowadził do was, jakobyście chcieli dokładniej rozpoznać sprawę jego, a my pierwej niż się przybliży, gotowi jesteśmy go zabić. A gdy usłyszał siostrzenie z Pawła o tej zasadzce, przybył i wszedłszy do twierdzy, oznajmił o tym Pawłowi. A Paweł, przywoławszy jednego z setników, rzekł: Zaprowadź tego młodzieńca do dowódcy, bo mu coś ma oznajmić. On wtedy wziąwszy go, zaprowadził do dowódcy i rzekł: Paweł, więzień, przywoławszy mię, prosił, abym przyprowadził do ciebie tego młodzieńca, który ma ci coś powiedzieć. A dowódca, wziąwszy go za rękę i ustąpiwszy na stronę, pytał go, cóż to masz mi oznajmić? A on rzekł, postanowili Żydzi prosić cię, abyś jutro wyprowadził Pawła przed radę, jakoby chcieli dokładniej się wywiedzieć o nim. Ale ty nie słuchaj ich, bo czycha na niego więcej niż czterdziestu mężów, którzy się przysięgą związali, iż ani jeść, ani pić nie będą, póki go nie zabiją. I teraz są gotowi, czekając twojego zezwolenia. Wtedy dowódca odprawił młodzieńca, nakazawszy mu, żeby nikomu nie powiadał, iż mu to oznajmił. I zawoławszy dwóch z pomiędzy setników rzekł Przygotujcie dwustu żołnierzy w drogę do Cezarei I jezdnych siedemdziesięciu i dwustu oszczepników na trzecią godzinę w nocy Przygotować też kazał Juczne Bydlęta Aby wsadziwszy Pawła na nie odstawić go cało do namiestnika Feliksa I napisał list tej treści Klaudiusz Lizjasz najzacniejszemu namiestnikowi Feliksowi pozdrowienie tego męża pojmanego przez Żydów, gdy już przez nich miał być zabity, przypadłszy z żołnierzami wyrwałem, dowiedziawszy się, że jest Rzymeninem. A chcąc dowiedzieć się przyczyny, dla której go oskarżyli, wywiodłem go przed ich radę. I stwierdziłem, że go oskarżają o rzeczy dotyczące ich zakonu, lecz nie ma żadnej winy, w związku z którą byłby godzien śmierci albo więzienia. A gdy mi powiedziano o zasadce, którą mieli uczynić Żydzi na tego męża, natychmiast posłałem go do Ciebie, odpowiedziawszy zarazem oskarżycielom, aby przed Tobą mówili to, co mają przeciw niemu bądź zdrów. Żołnierze tedy, tak jak im było rozkazane, wziąwszy Pawła, prowadzili go nocą do Antipatris, a nazajutrz zostawiwszy jezdnych, aby z nim jechali, wrócili do twierdzy. Tamci przybywszy do Cezarei i oddawszy list namiestnikowi stawili przed nim i Pawła, a namiestnik przeczytawszy spytał go z jakiej jest krainy, a dowiedziawszy się, że z Cylicji, rzekł, będę cię słuchał, gdy przybędą oskarżyciele twoi i rozkazał go strzec w pałacu Heroda.